sobie, nazwij to, sam dla siebie. E, rozumiesz? E, nazwij po imieniu ten problem. Następną rzeczą, wyznaj swoją wiarę w Chrystusa. Wyznaj swoją wiarę w Chrystusa. E, to jest bardzo ważna sprawa, żebyś e, pamiętał o tym, że ktoś, kto nie narodzi się z Bożego Ducha, ktoś, kto nie narodzi się z Bożego Ducha, a zacznie proces uwalniania w swoim życiu od demonicznych sił, to w konsekwencji może go schodzić dla niego bardzo boleśnie. Dlaczego? Bo diabeł wcześniej czy później wraca do człowieka i patrzy, czy w jego duchu mieszka Chrystus. Jeżeli w tym duchu nie mieszka Chrystus, to diabeł przychodzi z siedmioma, z siedmioma gorszymi od siebie, z ekipą po prostu, rozumiesz, yy, yy, jeszcze gorszych niż on i zaczyna uderzać tego człowieka i koniec tego człowieka może być gorszy niż na początku. A więc wyznaj swoją wiarę w Chrystusa. Wyznaj każdy znany ci grzech, twój lub twoich przodków, jeżeli to widzisz. A wierzę, że jeżeli w tej chwili współpracujesz z Duchem Świętym, to no Duch Święty Ci to pokazuje. Pokazuje Ci to. Widzisz te rzeczy. A więc wyznaj to po prostu. A więc wyznaj to. Podejmij decyzję, że odwrócisz się od wszystkich grzechów w tej chwili. Od każdego elementu grzechu, który jest w Twoim życiu. Podejmij taką decyzję teraz. Ja nie pytam, czy Ty masz do tego siłę. Ja do Ciebie mówię, że podejmij decyzję, a Duch Święty, On zajmie się siłą do tego. To Duch święty jest fachowcem od siły, a nie ty. Ty wyznaj, a on zajmie się tym. Zerwij z okultyzmem, jeżeli w tej chwili masz jakikolwiek kontakt z okultyzmem. Zerwij z tym. Przestań e, jakby sięgać po okultyzm. Są ludzie, którzy są w kościołach wiele lat, a oni sięgają po okultyzm. I mówią, no wiesz, horoskop to nie jest grzech. Ja mówię, no, bardzo no, nie grzech. A co? jak się to nazywa? Bo wiesz, ja w moim rozumieniu, jak ja chcę się czegoś dowiedzieć, to się pytam o to Boga. No ja Boga nie słyszę. Boga nie słyszę. To ja Cię nauczę, jak słyszeć Boga. Ja Cię nauczę, jak słyszeć Boga, rozumiesz? Ale Ty musisz zrozumieć, że Bóg nie chce, żebyś interesował się taką głupotą, jaką jest wróżenie z gwiazd. Co Ty jesteś? To jest bez wojny? Rozumiesz? Zajmij się rzecz, rzeczami normalnymi. Zajmij się pytaniem Boga o swoją, o swoją wyraźniejszość, przyszłość. Przestań być szaleńcem, który idzie i kupuje sobie gazetę i patrzy, proszę Ciebie, bo, i cały czas mentalność, bo ja jestem spod znaku koziorożca, na pewno i koziorożca. Takiego znaku jest. Czasami ktoś pyta, z którego ty znaku jest, mnie je płaszcza i spadły. <śmiech> to takiego znaku jest. Jego człowieku. Tego znaku. Nie ma znaku. Nie ma znaku. Dla ludzi odrodzonych z Bożego Ducha nie ma mieszkania pod trzynastką, nie ma czarnych kotów, nie ma stawiania budów odwrotnie, kładzenia chleba odwrotnie, wiele co chodzi. Moja babcia to był w ogóle mistrz świata. Moje, moja babcia i dziadek to w ogóle pierwsi z Kimchedzi, których poznałem w Oni nienawidzili, oni tylko, wiesz nie, jako dziadek słyszałem to tfu, tfu, plunę telewizor człowieku. Wszyscy to byli Żydzi albo Bolszewicy. Pierwszy, pierwsi rasiści. <kluje> moja babcia i dziadek, i to byli też... Moja babcia była okultystką. Babcia okultystka była, nie? Ona miała swoje tam obrazki, różne rzeczy. Rozumiem, że ona tymi obrazkami tam coś kombinowała. I też miała całą plejadę rzeczy, których nie wolno było robić w domu mojej babci. Człowieku. Kiedyś buty postawiłem na stole, to myślałem, że mi człowiek u głowy będzie. na stole? Przecież ktoś umrze. na nią a bardzo nie ja. <laughs> Rozumiesz? Czyli szereg głupot różnych, okultyzm, to jest coś, z czym trzeba zerwać najdrobniejszym elementem nawet. I ostatnia nie rzecz, nie? przebacz innym ludziom. Przebacz innym ludziom. Musisz przebaczyć innym ludziom. Nie miej żalu do żadnego człowieka. To są podstawowe elementy. Podstawowe elementy, które Duch Święty chce poruszyć teraz w Tobie, bądź pokazuje, że jeżeli Ty z nich zrezygnujesz, to demoniczne siły zaczną odchodzić od Twojego życia. Będziemy się modlić o każdego z Was, którzy będziecie potrzebowali tego, ale najpierw chciałbym, żebyśmy mogli te rzeczy, które, które mieliśmy, przed chwilą powiedziane, czyli te sfery, emocje, umysł, język, seks i tak dalej, żebyśmy mogli w tym momencie poddać te wszystkie sfery. Jeżeli będziesz, ja zacznę się za chwileczkę modlić, jeżeli Ty będziesz odczuwał potrzebę w którejś z tych dziedzin, to po prostu zrób bardzo prostą rzecz. Wyrzeknij się tych demonicznych sił. Wyrzeknij się. Co to znaczy wyrzec się? To znaczy, że powiedz do nich, wyjdź ze mnie wyjdź ze mnie. Nakaż im, wyjdź ze mnie. Wyrzucam cię ze mnie. I posłuchaj, one wychodzą najczęściej z naturalnym oddechem. One najczęściej wychodzą przez usta, przez nos, rzadziej przez oczy, rzadziej przez ręce. Ale czasami tak bywa. Duchy Ona Jezu bardzo często wychodzą przez ręce ludzi. Wszelkiego rodzaju duchy związane z porządliwością oczu wychodzą przez oczy ale najczęściej są one wywodzone z naturalnym oddechem. A więc kiedy Ty powiesz, wyjdź, to przestań mówić, tylko otwórz usta, pozwól, żeby coś z Ciebie wyszło. Nie bój się tego. Weź autorytet w Chrystusie Jezusie na nim. Rozumiesz? W ten sposób to zróbmy. Bo to jest niezmiernie ważna rzecz, żebyśmy my musieli się brać autorytet. Później, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy się modlili o każdego z Was, jak również o każdą... Yy, każdej choroby. Chciałbym, żebyście zrozumieli, jakby ci z was już jeszcze nie przyjęli te, tego zrozumienia, że Jezus Chrystus na krzyżu nie tylko stał się grzechem, czyli nie tylko pojednał nas z Bogiem, ale również poniósł na sobie wszelką konsekwencję grzechu. Wszelką konsekwencję! A więc On wziął na siebie wszystkie nasze choroby, prościej mówiąc. Jezus się rozchorował każdą chorobą, każdego człowieka na całym świecie, aż do końca świata. Rozumiesz? Uderzyła w Niego każda choroba. Jezus doświadczył każdego nowotworu, stwardnienia rozsianego, gruźlicy, rozumiesz, każdego elementu. Dlatego też choroba jest dzisiaj na Ziemi nielegalna. Ty nie musisz mieć żadnej choroby. Nie musisz chodzić w bólach, nie musisz chodzić w znękaniu fizycznym. Kiedy będziemy się modlić i będziemy Ci pomagać w tym, chcę, żebyś po prostu współpracował. Kiedy ja będę w razie i zdecyduję, żeby wyjść do przodu, żeby się o Ciebie modlić, e, chciałbym, żebyś e, współpracował ze mną w ten sposób, że nie będziesz się modlił wtedy, tylko będziesz miał uchylone usta. Najpierw ja Ciebie zapytam, jaka jest sprawa, chyba, że będę sam tą rzecz wiedział. Jeżeli będę sam wiedział, to się będę o nią modlił. Jeżeli nie będę wiedział, to Ciebie zapytam. Ty mi to wtedy powiesz, nie opowiadaj mi całej historii tej choroby, bo ja tego nie potrzebuję, potrzebuję tylko krótkiej informacji. Powiedz na przykład, bolą mnie koladą, czy, czy kręgosłup, nie czy coś tam się dzieje, czy ta maski czy tam jakaś inna historia. I wtedy po prostu ustaj, otwórz usta i ja moją wiarą pomogę Tobie. Następna rzecz. Z chorobami ma się, ma się tak samo sprawa, jak z niewoleniami. Jezus został zniewolony, abyś tym mógł być wolny. Jezus rozgromił diabła, szatan jest pokonany. A więc demony nie są dla nas szkodliwe, ponieważ Jezus pokonał szatana. My nie będziemy pokonywali dzisiaj szatana, bo szatan jest pokonany, tutaj nie ma co pokonywać. Tu trzeba zbierać mu. Będziemy jak święci policjanci, będziemy mówić, a to coś będzie musiało nas słuchać. O ile Ty nie będziesz do tego przywiązany, o ile Ty nie będziesz się tego kurczowo trzymał poprzez te elementy, o których do Ciebie mówiłem, o ile Ty się ukorzysz, nazwiesz rzecz po imieniu, wyrzekniesz się tego, to Ty coś nie będzie miało haka żadnego. I wtedy będzie musiało wyjść. Kiedy ja mu powiem, on musi wyjść. Nie ma precedensu. Nie ma takiego czego, on nie wyjdzie. Dlatego, że jest napisane demony, wyrzucajcie. Ok? On powiedział, Jezus Chrystus. On to powiedział. Takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nie ma specjalizacji wyganania demonów. Nie ma ludzi, którzy są specjalistami od tego. Są ludzie, których bardziej lub mniej Bóg używa w czymś. Ale nie ma specjalizacji w wypędzaniu demonów. Nie. Ty jesteś w stanie wypędzać demony, jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, z każdego człowieka. Musisz uwolnić każdego człowieka. Nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. My uczymy ludzi, uwalniajcie, przyprowadzajcie do ludzi, ludzi do Jezusa, uwalniajcie i pozdrawiajcie. To nie potrzeba żadnych wielkich ewangelistów w naszym kraju, żeby to, robić. sami to możemy robić. Rozumiem, że nie, potrzebuje, nie potrzebujemy takiego wielkiego wsparcia. E, i, i, tak, I tak będziemy robić. Więc teraz e, ja bym chciał, e, żebyśmy mogli się modlić. Jeżeli e, w tej chwili e, ja będę wymieniał e, te główne duchy, chciałbym, e, żebyś się widząc je po prostu e, powiedział, wyrzekam się tego, wyrzucam to, tam, gdzie jesteś. Ojciec, my dziękujemy Tobie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Gdy dałeś tą absolutną wolność. mi teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Bierzemy autorytet. Nad wszelką mocą ciemności. I mu rozkazujemy teraz, aby każda moc ciemności odeszła od ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Rozkazujemy, aby wszelkie odrzucenie odeszło. Wszelka depresja wyjść. Wszelkie użalanie się nad sobą wyjść. Wszelkie kompleksy wyjście teraz. Wszelki bunt wyjść. Wszelkie nieprzebaczenie – wyjdź teraz w imieniu Jezusa! Wszelkie zwątpienie, niewiara, zamęt, niezdecydowanie – wyjdź w imieniu Jezusa teraz ludzi! Wszelka choroba umysłowa – opuść teraz każdego człowieka! Wszelkie kłamstwo, krytycyzm, plotkarstwo, bluźnierstwo, negatywizm, wszelka nieczysta mowa – teraz odejdź w imieniu Jezusa, wyjdź z człowieka! Wszelkie zboczenia seksualne, teraz zostawcie ludzi, duchy masturbacji, stosunków pozamałżeńskich. duchy cudzołożne, duchy homoseksualne, duchy zniewieściałości i duchy zaofili. wyjdźcie teraz z ludzi w imieniu Jezusa, wszelka porządliwość, porządliwość oczu, teraz odejdź od ludzi, wszelkie demoniczne siły okultyzmu, odejdźcie teraz od ludzi, wszelkie czary, odejdźcie od ludzi, w imieniu Jezusa wszelkie fałszywe religie, bądźcie przeklęte, wyjdźcie teraz demoniczne siły fałszywych religii, wyjdźcie w imieniu Jezusa wszelkie duchy herezji nakazujemy wam wyjść w imieniu Jezusa wszelkie demoniczne siły stojące jakąkolwiek chorobą bądźcie teraz przeklęte wyjdźcie w imieniu Jezusa wyrzucamy was bierzemy na autorytet nad każdą demoniczną siłą nad każdą demoniczną siłą nad każdą demoniczną siłą przez moc imienia Jezusa. Każdy obszar musi być teraz wolny. W imieniu Jezusa Chrystusa każdy obszar bądź wolny teraz. Bądź wolny każdy obszar. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Żywego Boga, wywyższam się. Dotykaj teraz ludzi. Dotykaj teraz ludzi. Koko para padre de kerem esej. proszę, módlmy się. Umówmy się dziękujmy teraz Bogu. Ci z Was, którzy będą w chciałbym, żebyście wyszli. Żebyśmy mogli się teraz e, tutaj wspólnie modlić. Będę modlić teraz o, o, o, o, o tych z Was. Tutaj e, poproszę, poproszę Przemka, Monikę, żebyście nam tutaj pomagali. E, ci z Was, którzy potrzebują modlitwy, chciałbym, żebyście wyszli do przodu. Jakakolwiek sprawa to jest. Ci z Was, którzy nie potrzebują, chciałbym, żebyście po prostu modlili się razem z nami i dziękowali Bogu. Nie prośmy Boga o nic. Nie prośmy Boga o jakąkolwiek pomoc teraz. My w tej chwili dziękujmy za to, co się stało na krzyżu Golgoty. Uwielbiajmy Go za to. Uwielbiamy Go, wywyższego. I w ten sposób pomożesz, bardzo pomożesz, że będziesz uwielbiał i wywyższał Boga. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, uwielbiamy Twoje imię. te jeżeli jesteś w Duchu Świętym, młodzysz się innymi językami, mówcie teraz, podjesz głos i mówcie w innych językach. pe te fi Na wszelkimi demonicznymi siłami. Ojcze, w imieniu Jezusa. My nie zgadzamy się teraz na wszelkie demoniczne działanie. Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech będzie przeklęty w tej chwili każdy demoniczny duch. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Każda choroba niech będzie przeklęta teraz. Zatrzymujemy wzrost choroby. W imieniu Jezusa. Zabraniamy działać demonicznym siłom. W imieniu Jezusa. Ustalamy wolność. Wolność. Ojcze, wolność. wolność dla decyzji, wolność dla ciała w imieniu Jezusa z naturalnym oddechem odejdź każda demoniczna siła. w imieniu Jezusa teraz, teraz, teraz, teraz w imieniu Jezusa Jezusa nie macie władzy, demoniczne siły kłamstwa, w imieniu Jezusa Chrystusa. Demoniczne siły religii. form. w imieniu Jezusa. Wszelkie zafałszowanie prawdziwego chrześcijaństwa i demoniczne siły za tym stojące. Byćcie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz w imieniu Jezusa. Duchu żywego Boga uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Cię za to, że Ty jesteś. Za to, że Ty działasz. Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Jeżeli potrzebujesz osobistej modlitwy. Proszę przyjść teraz tutaj. Ktokolwiek z potrzebuje, potrzebujesz, jeżeli odczuwasz ból jakiś gdzieś, challenge as a religious problem